tak mocno, jak ja, tak tkliwie, czarliwie, tak wie, do ostatka, do szalu, do dna, posradzaj mnie wtedy i grze. Miłość ci szybko dba z Drugiej Rzeczpospolitej. Gdynia, Sob, Skamander i Ordonka. Jak są obecni w naszej pamięci? O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci, cyklu Historia Żywa. Gdy Gdynie i powstały w niej ponad 100 lat temu port nazywano Bramą na Świat. Była powodem dumy mieszkańców odrodzonej po 1918 roku Polski. Pisał o niej Melchior Wańkowicz, zaistniała w filmie Rapsodia Bałtyku, tu akurat jako zbiorowy wysiłek narodu. Cud! Jednak pod względem rozmachu i śmiałości idei to w skali europejskiej zaistniał choć niedokończony z powodu wybuchu wojny Centralny Okręg Przemysłowy, COP. Największa i najważniejsza inwestycja gospodarcza II Rzeczpospolitej, ale to już w drugiej połowie lat 30. Trójkąt bezpieczeństwa, czyli teren poza zasięgiem lotnictwa niemieckiego i sowieckiego. W widłach Sanu i Wisły. Powiększone o przyległe województwa kieleckie, lubelskie, lwowskie i krakowskie. To 44 powiaty, 6 milionów mieszkańców. Oszacowane na 6 miliardów złotych. Choć pomiędzy Gdynią i Copem był wielki kryzys. Obie inwestycje łączył jeden człowiek – minister Eugeniusz Kwiatkowski. Przecież żyjemy wszyscy myślą o nowym urządzeniu Polski. swoich bohaterów miała też kultura II Rzeczpospolitej. Poetów grupy Skamander, której powstanie zbiegło się z odrodzeniem Polski. Poetów wolności, nowej rzeczywistości Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, tworzących grupę Skamander właśnie. Z kolei legendą polskiej estrady stała się Hanka Ordonówna, która po zaśpiewaniu utworu Miłość Ci Wszystko Wybaczy w 1900 w 1931 roku stała się gwiazdą, była popularną piosenkarką, tancerką, aktorką, malarką, autorką wierszy i tekstów piosenek, artystką o niepowtarzalnym stylu. Jak są obecne teraz w naszej pamięci te wydarzenia, ich bohaterowie, duma II Rzeczpospolitej. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, czy będzie pan tłumaczył, uzasadniał wybór właśnie tego tematu i jego główne hasło Duma z II Rzeczpospolitej? No, sądzę, że zawsze należy się Chowalić. słuchaczom czy czytelnikom wytłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne ujęcie proponuje autor. Otóż od razu chcę uprzedzić, że po dumie z osiągnięć II Rzeczpospolitej będziemy rozmawiali w następnej audycji o tym, czego nie udało się zrobić w II Rzeczpospolitej, o jej niepowodzenia. Obraz nie jest tylko złotymi zgłoskami, czy ta księga zapisywana. Nie jest różowy, ale są w nim również ciemniejsze i bardzo ciemne plamy, o których będziemy mówili w następnej audycji. To mówię na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał już rzucić oskarżenie w stronę naszego cyklu audycji, że mówimy tylko o pięknych, ślicznych i takich wzruszających elementach naszego wspólnego dziedzictwa. Właśnie, żeby pudrować drugą rzecz pospolitą, bo złośliwi mogliby, a nawet historycy powiedzieć, proces Brzeski, prawda? Tak, oczywiście można właśnie wskazywać i będziemy mówić o tym na różne wydarzenia, procesy, zjawiska, nie tylko procesy sądowe, ale po prostu procesy historyczne, które zżerały, jeśli można tak powiedzieć, od środka drugą rzecz pospolitą. Ale potrzebna jest ta opowieść o tym, co się udało dokonać w ciągu tak krótkiego czasu, ledwie właściwie 20 lat. Bo bez uznania tych osiągnięć nie zrozumiemy, dlaczego w ogóle Polska jeszcze jest teraz. Jeśli ktoś bardzo nie lubi Polski, nie chce, żeby ona była, no to może się martwić tym, co udało się zdziałać w czasie II Rzeczpospolitej. I w momencie, kiedy ona, jak się wydawało, upadała pod ciosami dwóch najpotężniejszych machin militarnych, dwóch państw totalitarnych, jakich świat wcześniej nie widział, czyli niemieckiej III Rzeszy i Związku Sowieckiego, to wielu było takich, którzy mówili, no proszę, nie udała się rzecz Rzeczpospolita, nie potrafiła się obronić. No, tyle, że przeciwko połączonym potęgom Stalina i Hitlera nikt na całym świecie nie był w stanie się obronić. Być może Stany Zjednoczone z bezpiecznego dystansu okolonego dwoma oceanami byłyby w stanie taką konfrontację wygrać, ale nikt poza tym. I to właśnie takie spojrzenie z perspektywy klęski wrześniowej, rozliczenia, które podjęli ci, którzy uważali, się za ofiary II Rzeczpospolitej na czele właśnie z tymi, którzy znaleźli się na ławie oskarżonych w procesie brzeskim, sprawią, że zacznie się budować szybko czarna legenda II Rzeczpospolitej. A nam potrzebne jest rzetelne odsłonięcie tego, co dobre i tego, co się nie udało. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co dobre. Bardzo zachęcam, kto jest zainteresowany takim spokojnym bilansem Drugiej Rzeczpospolitej dosięgnięcia do książki profesora Włodzimierza Mędrzeckiego wydanej nie tak dawno poświęconej właśnie osiągnięciom i niepowodzeniom Drugiej Rzeczpospolitej w spokojnym tonie pokazującym punkt startu i to, co udało się zrobić do 1939 roku. Ja tutaj mam oczywiście mniejszą przestrzeń do wyliczenia tych spraw, które udało się zrobić. Właśnie. Po pierwsze to Gdynia. Ledwie skończona wojna polsko-bolszewicka, zniszczony kraj, w ogóle ziemie polskie, które trzeba było scalić, połączyć, a tymczasem niesamowity pomysł, projekt, idea, budowa Gdyni zakończona sukcesem. Gdynia to był fenomen bezprecedensowy. Precedensu, panie profesorze, w historii no Polski na pewno, a czy Europy, bo niektórzy mówią, że to nie był precedens, bo był też zbudowany na pograniczu Włoch i Jugosławii. Port powstał koło Rijeki, Włosi nazwali Fiume. Tam też dochodziło do tarć, które wystąpiły w związku z wolnym miastem Gdańsk. I oczywiście, zwłaszcza w państwach totalitarnych, takich jak Związek Sowiecki, można było odgórnie zmobilizować przy gigantycznych ofiarach ludzkich społeczeństwo do budowy z niczego, wręcz można powiedzieć, nowych miast, nowych wielkich przedsięwzięć gospodarczych. To, co udało się zrobić w Rzeczpospolitej, to stworzyć kilka takich trwałych osiągnięć bez ofiar, które znamy z przykładu sowieckiej modernizacji ofiar liczonych w milionach zabitych po prostu. Taka jest, no myślę, że zasadnicza różnica między Gdynią a na przykład Magnitogorskiem, prawda, który jest większym miastem, większym ośrodkiem przemysłowym od Gdyni zbudowanym też odgórnie przez państwo. Tutaj obywatele i państwo razem złożyli się na ten wysiłek, który trzeba zobaczyć w pewnym kontekście. Wstępem do Całego sensu budowy Gdyni było zjednoczenie komunikacyjne trzech zaborów, które miały trzy różne systemy poruszania się po drogach. W niektórych zaborach lewostronny ruch, w niektórych prawostronny. Tak, tak. To były niespójne systemy, że nie wspomnę o najważniejszym środku komunikacji dla ówczesnej gospodarki, czyli o kolei. W zaborze rosyjskim, czyli największej części II Rzeczpospolitej, rozstaw osi wynosił. 1524 mm, a w zaborze pruskim i austriackim 1435, czyli problem szerokich torów, za szerokich torów, do połączenia z Europą, bo oczywiście dalej na zachód od Polski obowiązywały te węższe tory, takie jak w Galicji w zaborze pruskim, czyli w Wielkopolsce i na Pomorzu. A więc trzeba było to połączyć, zbudować. No to jest gigantyczne przedsięwzięcie, nie wiem, czy nie większe od Gdyni, połączenie komunikacyjne. Po torach coś musi jeździć, żeby dowieźć materiał do Gdyni, do tego, żeby ona powstała, a więc potrzebne są wagony i lokomotywy. Polityka okupacyjna Niemiec i polityka ewakuacyjna Rosji w czasie I wojny światowej sprawiły, że na ziemiach polskich po I wojnie światowej no, nie zostało prawie nic z tego taboru kolejowego. Było dokładnie około 3000 nadających się do użytku tych właśnie niezwykle cennych dóbr, to znaczy parowozów i wagonów, żeby funkcjonowała gospodarka potrzebnych było kilkanaście tysięcy co najmniej i to właśnie zaczęto od razu od 1920 roku budować powstały fabryki parowozów w Poznaniu, należące do zakładów Cegielskiego w Chrzanowie, słynny fablok w 1923 roku. Później w Warszawie Lilpop i Rau swoje wagony produkował, bardzo eleganckie salonki. Wreszcie fabryka zieleniewskiego w Galicji także dodawała swoją produkcję i dopiero kiedy wyobrazimy sobie tę olbrzymią produkcję będącą skutkiem inżynierskich zdolności, ludzi, którzy projektowali te pojazdy, bo to były polskie patenty i którzy potrafili stworzyć przemysł pozwalający szybko budować te wagony i parowozy, to dopiero wtedy możemy zrozumieć jak powstała Gdynia, bo nie dało się rękami przenieść materiału z Warszawy do Gdyni, trzeba było właśnie kolei najpierw i właśnie takie specjalne magistrale kolejowe także powstawały, skracając drogę ze Śląska odzyskanego w 1921 roku z Górnego Śląska jego części do Gdyni. To był sens zasadniczy, gospodarczy tego wysiłku. I to dopiero pozwala nam zrozumieć, że Gdynia była konieczna, możliwa dopiero wskutek przygotowania II Rzeczpospolitej do budowy własnej gospodarczej siły restauracji po zniszczeniach i po podporządkowaniu trzem różnym systemom, które nie miały na celu wzmacniania gospodarcze Polski, tylko realizację gospodarczych interesów odpowiednio Petersburga, Berlina i Wiednia. To jest właśnie to tło. Minister Eugeniusz Kwiatkowski. W 24 roku Senii chwalił budowę Gdyni, portów Gdyni. Sen dobijał się o to, żeby jakąś flotę stworzyć. Trzy próby były robione, zawiodły. Ja zastałem w 26 roku stan rzeczy taki. Z dwóch statków, które krążyły pod banderą polską na wodach międzynarodowych, jeden został sprzedany, jeden ugrzązł na mieliźnie Koniec. Molio drewniane i dwa krany węglowe. Dyni. No, rzędu 300 tysięcy ton rocznie. Ministerstwo Komunikacji rozpoczynało budowę dworca kolejowego. Wiele budowało. To jeszcze ślady są po dzień dzisiejszy. Ja oczywiście sprzeciwiałem się temu ile mogą. Oni mówili, panie, to jest dworzec na 40 tysięcy ludzi. Za ile set lat Gminia będzie miała 40 tysięcy ludzi? Jak ja mówię za 5 lat będzie miała 100 tysięcy. Mówimy no fantasta zupełnie, fantasta. Port w Gdyni miał pozytywne znaczenie dla naszej gospodarki. Po to zresztą też, by ominąć wolne miasto Gdańsk. W związku z sytuacją, która zaistniała już nawet w okresie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy dokerzy blokowali dopływ amunicji z zachodu. No oczywiście Gdynia takiej roli nie odgrywała od razu, od początku, bo jak mówi przysłowie, nie od razu Kraków zbudowano, nawet Gdynię nie od razu zbudowano. Od pierwszej decyzji z 1921 roku do przyspieszenia budowy w 1926, jeszcze przed zamachem majowym, 10 lutego Rada Ministrów ogłosiła rozporządzenie podnoszące Gdynię do rangi miasta, już wtedy 12 tysięcznego. Dopiero od 26 roku te prace przyspieszają, a głównym, niewątpliwie najbardziej zasłużonym człowiekiem dla intensyfikacji tych prac jest późniejszy wicepremier do spraw gospodarczych Kwiatkowski, Eugeniusz Kwiatkowski. I to właśnie sprawi, że Gdynia w 38 roku będzie największym portem przeładunkowym na Bałtyku. Jeżeli to nie jest sukces, to co może być sukcesem? Zagrożeniem dla innych portów nawet myślano o przystopowaniu tego rozwoju podobno. Tak, no zwróćmy uwagę, jakie porty są nad Bałtykiem, no nie tylko porty niemieckie, ale także porty rosyjskie, szwedzkie, fińskie, łotewskie, Wielka Ryga przecież i nagle Gdynia je wszystkie dystansuje. To oznacza sens tej budowy, bo ona dystansowała te porty, dlatego że była połączona z organizmem gospodarczym, który rozwijał się, zwłaszcza w ostatnich 4-5 latach po wychodzeniu z wielkiego kryzysu gospodarczego, który Polska przeżyła bardzo ciężko te ostatnie 4-5 lat 1934-39 to jest okres najbardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego polski w całym dwudziestoleciu niestety to było tylko 5 lat z zaplanowanych 15 lat wielkiego planu rozwoju gospodarczego Polski jaki przygotował minister premier właściwie Kwiatkowski in there, in there, in there. Szkoda chwil, szkoda dni, szkoda lat, kiedy żyć to w bank szach i mat, trzeba życie zalew brać, trzeba z losem w kości grać, z biedy drwić, od smutku wiać, trzeba wiać. Centralny Okręg Przemysłowy, COP.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 Choć pomiędzy Gdynią i Copem był wielki kryzys. Obie inwestycje łączył jeden człowiek, minister Eugeniusz Kwiatkowski. A ten wysiłek oceniano, panie profesorze, na 6 miliardów złotych, tylko skąd je wziąć było? Znów uderza pani redaktor w sedno, pieniądze. Rzeczpospolita nie miała pieniędzy, nie miała własnego kapitału, była państwem rzeczywiście na dorobku, bo dopiero powstającym w 1918 roku z gruzów, ze zniszczenia totalnego, z podziałów stworzonych przez 120 kilka lat zaborów. Bardzo trudno było pozyskać kredyty zagraniczne i jeśli były pozyskiwane, to na warunkach Paskarskich, można tak powiedzieć, a to dlatego, że finansiści francuscy czy amerykańscy, bo najczęściej to były pożyczki francuskie lub amerykańskie, uznawali Polskę za kraj dużego ryzyka, no bo położona między Rosją a Niemcami, Rosja sowiecka i Niemcy zgłaszają wyraźnie pretensje terytorialne do Polski, więc w świetle konsekwentnej propagandy i polityki niemieckiej, która przedstawiała Polskę jako sezon, sztat, czyli państwo sezonowe, które na chwilę tylko powstało, a za chwilę zniknie, te koszty kredytów były bardzo wysokie, kredytów zachodnich. No cóż, można spojrzeć na to krytycznie. Te kredyty łącznie na, w latach 30. na sumę mniej więcej 3,5 miliarda złotych. Złoty, przypomnę, wtedy to mniej więcej 1,7 dolara. Tyle tylko, że oczywiście wartość tego dolara była no kilkudziesięciokrotnie większa niż obecnie. A więc te kredyty takiej wysokości, 3,2 czy 3,5 miliarda złotych trzeba było spłacić w rozmaity sposób, obłożone było to kosztami w wysokości 5,5 miliarda złotych, więc te inwestycje były bardzo kosztowne, a jednak nie dało się obejść bez nich. One były konieczne, bez tego nie powstałaby Gdynia, bez tego nie powstałyby fabryki lokomotyw, bez tego nie powstałyby wreszcie te najbardziej ambitne przedsięwzięcia związane z centralnym obszarem przemysłowym. Ten pomysł miał tak doskonałe uzasadnienie, że trudno o bardziej trafioną inwestycję niż ta. Uzasadnienie po pierwsze wojskowe. Ulokować nowe ośrodki przemysłowe możliwie daleko od granic II Rzeczypospolitej, żeby od razu ich nie zajęli, prawda, czy najeźdźcy ze wschodu, czy z zachodu, stąd właśnie centralność jego położenia. A więc Sandomierskie, Kieleckie, Południe Lubelskiego, Północ Krakowskiego to są właśnie te obszary, gdzie ulokowano inwestycje COP-u. Po drugie, były to obszary tej właśnie centralnej części Polski, najbardziej niedorozwinięte, poza oczywiście wschodnimi województwami, województwem pińskim czy nowogrodzkim. To były szczególnie słabo rozwinięte, gdy idzie o przemysł, zwłaszcza na tym obszarze, obszary Polski. A przeludnienie następowało błyskawicznie. Bo jeśli <grych> pytamy o to, co się w II Rzeczpospolitej udało, no to najprostszą odpowiedzią, i jednocześnie pewnego rodzaju wyzwaniem w tej odpowiedzi zawartym jest gigantyczny przyrost naturalny. Polska miała jeden z największych, jeśli nie największy przyrost naturalny w ciągu całego dwudziestolecia. Przybyło mniej więcej 7 milionów, czy ponad w każdym razie 6 milionów obywateli w ciągu tego krótkiego czasu. Trzeba było tych ludzi, tych dorastających ludzi już wcześniej urodzonych przed I wojną światową, czy w jej trakcie zatrudnić, znaleźć dla nich jakieś miejsce do życia. I to właśnie także spełniała wielka inwestycja Copu, budując fabryki tam, gdzie było ściernisko, można tak powiedzieć. Może San Francisco nie od razu się udało zbudować, ale Stalowa Wola jako przykład tych inwestycji, wspaniała, nowoczesna fabryka zbrojeniowa, czy fabryka kauczuku syntetycznego w Dębicy, czy w Mielcu, państwowe zakłady lotnicze w Rzeszowie, fabryka obrabiarek w Dębie, wytwórnia amunicji. I tak można wyliczać jeszcze, bo znacznie więcej było tych fabryk w Pionkach, zmodernizowana wytwórnia prochu. W Radomiu, no niezwykle ważna fabryka słynąca z najnowocześniejszych pistoletów, jakimi dysponowały ówczesne armie świata, to wszystko składa się nie tylko na wysiłek sprzyjający modernizacji polskiej armii, ale na skutek społeczny. Po prostu miliony bezrobotnych po wielkim kryzysie mogły znaleźć zatrudnienie. To był pierwszy odcinek tego piętnastoletniego planu, jaki przygotował premier Kwiatkowski. Następne miały skupiać się właśnie na poprawie sieci komunikacyjnej Rzeczpospolitej, zwłaszcza w województwach wschodnich, by wreszcie w ostatnim etapie, który miał się zakończyć już na progu lat 50., miało nastąpić wyrównywanie różnic między regionami w II Rzeczpospolitej. A więc była to bardzo głęboko, dobrze pomyślana Strategia modernizacji społecznej, gospodarczej, której pierwszy etap udało się wykonać, do drugiego Polska nie mogła przejść, bo została zniszczona atakiem z dwóch stron przez najpotężniejsze militarnie agresywne państwa świata. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Na terenie COP-u mieszkało około 6 milionów osób, z czego 82% to byli mieszkańcy wsi i pan profesor podkreślił likwidację bezrobocia, ale dochodząc też do innych liczb, Polska produkowała w tamtych czasach nieco ponad milion ton stali. Można by to porównać do tego, co działo się w Niemczech. Tam 11 milionów ton stali, jak podają historycy zajmujący się historią gospodarczą. Czy rzeczywiście z tego punktu widzenia można mówić, że zabezpieczaliśmy się, czy staraliśmy się zabezpieczyć także przemysł nasz zbrojeniowy? No, liczyliśmy, zdaje się, też na naszych sojuszników, na Francję, na Wielką Brytanię i ona miała Uzupełnić tę wielką ideę, ideę, która rodziła się także z sop czyli bezpieczeństwa dla Polski. Znów wracamy do problemu, który w sprawach gospodarczych i społecznych ma bardzo duże znaczenie. Czasem największe pieniądze na to, żeby stworzyć nowe huty, żeby produkować więcej stali. Potrzebne są pieniądze na inwestycje, a tych, jak już mówiliśmy, wciąż w II Rzeczpospolitej brakowało i nie była to wina drugiej Rzeczpospolitej, tylko wina stu kilkudziesięciu lat rozbiorów i niesuwerennego rozwoju naszego kraju oraz jego zniszczenia w czasie I wojny światowej. Przypomnę, że zdecydowana większość miasteczek Polski centralnej została zniszczona po prostu w, w czasie przetaczania się frontu wschodniego I wojny światowej w latach 14-18. A więc mnóstwo było potrzeb no, pierwszych, wcześniejszych jeszcze niż myślenie o budowie jakichś wielkich fabryk. Stąd właśnie też takie, można powiedzieć, opóźnienie w inicjatywie COP-u powstającego dopiero od 34-35 roku. Straszliwy kryzys gospodarczy, który dotknął cały świat dodatkowo opóźnił ten proces szybkiego startu polskiej modernizacji. Ale warto jeszcze spojrzeć na to z innej strony. Przecież ta szybko wzrastająca liczba ludności, ten problem bezrobocia i problem także tworzenia nowych miejsc pracy łączył się również z czymś, co druga Rzeczpospolita postawiła na zaskakująco wysokim poziomie, od razu w punkcie startu, z ustawodawstwem socjalnym, to znaczy wprowadzenie zakładu ubezpieczeń społecznych. Przypomnę, że takie ubezpieczenia przed... Odzyskaniem niepodległości przez Polskę były dostępne tylko w zaborze pruskim. W zaborze rosyjskim nie było żadnych tego rodzaju ubezpieczeń. W zaborze austriackim miały one bardzo ograniczony charakter, a tutaj nie tylko wprowadzono te ubezpieczenia zdrowotne, pozwalające na renty ludziom, którzy stracili zdolność do pracy ale także ubezpieczenia emerytalne. Pod względem niewielkich możliwości finansowych, jakimi dysponowała Rzeczpospolita, ten wysiłek, w budowanie państwa socjalnego, niektórzy nie lubią państwa socjalnego, mówią, że nie należy budować takich zabezpieczeń, ale myślę, że cechą nowoczesnych państw europejskich była budowa zabezpieczeń społecznych, ograniczających napięcia wewnętrzne, konflikty i to właśnie ruch w tym kierunku niewątpliwie należy ocenić bardzo pozytywnie. Ruch konsekwentnie wykonywany przez cały okres II Rzeczpospolitej. Już kilka milionów w 1939 roku ludzi było ubezpieczonych. Ktoś powie, tylko kilka milionów? No, większość ludzi to byli wciąż ludzie zatrudnieni w rolnictwie, gdzie tych ubezpieczeń emerytalnych ani rentowych nie było jeszcze, nie tylko zresztą w Polsce. Natomiast tam, gdzie już powstał przemysł, tam czy w miastach, rzecz jasna w środowiskach urzędniczych, czy byłych wojskowych, te ubezpieczenia jak najbardziej funkcjonowały i to także należy potraktować jako ważny punkt do oceny II Rzeczpospolitej. Stąd tak bardzo marszałek Rys śmigły starał się o pieniądze na budowę cop wyjechał do Francji. I we wrześniu 1939 roku otrzymał zapewnienie pożyczki ze strony rządu francuskiego i to nie na małą kwotę, bo 2,5 miliarda franków. Zatem to bezpieczeństwo socjalne dla rozwoju tej niezwykłej idei było, panie profesorze? No to były dwie rzeczy jakby równolegle rozwijające się państwo, no z własnych zasobów, środków, które wytwarzała gospodarka i podatki z niej płynące do kasy państwowej starało się stworzyć takie ubezpieczenia, a pożyczki na zbrojenia stały się sprawą oczywiście priorytetową, pilną. No, w tym okresie już narastającego napięcia międzynarodowego w latach 37, 38 i w samym 39 roku trzeba było na gwałt szukać tych pieniędzy. Czasem były to dramatyczne decyzje, bo trzeba było się zastanawiać, czy zdążymy wybudować fabrykę, gdzie będziemy własne produkować samochody, na przykład ciężarowe, bardzo potrzebne w modernizacji armii. Czy, no nie zdążymy, bo już jest tak krytyczna sytuacja i raczej musimy sprowadzać gotowe produkty, na przykład samochody z Ameryki, prawda, czy z, od jakichś innych dostawców zewnętrznych. To są wybory państwa postawionego w dramatycznej sytuacji zagrożenia przez agresywnych sąsiadów. I one rzutowały rzecz jasna także na to, co udało się zrobić, a czego nie udało się zrobić w II Rzeczpospolitej. Czy COP nie ograniczało rozwoju innych obszarów Polski? Takie pytanie też zadają sobie historycy, skoro tak ogromna koncentracja środków na tę część kraju. Jak już wspomniałem, w planie piętnastoletnim, bo on obejmował tak długi horyzont czasu, Przewidziano jak najbardziej konieczność inwestycji w wyrównywanie drastycznych różnic między poziomem życia, funkcjonowania społeczeństwa, rozwoju gospodarki, dróg, między powiedzmy województwem mazowieckim a województwem poleskim, gdzie było kilka samochodów na krzyż w całym województwie w 1938 roku. Potrzebna była taka właśnie polityka wyrównująca te nierówności, tyle tylko, że potrzebny był na to czas. Bardziej pilne było stworzenie no ośrodka w możliwie bezpiecznym miejscu, ośrodka przemysłowego, który będzie jak najszybciej w stanie wzmocnić naszą armię. Stąd dopiero w tym ostatnim etapie przewidzianym na przełom lat 40. i 50. zakładano ową politykę bardziej intensywnego poprawiania poziomu życia, jaki znamy choćby z filmu Znachor. Prawda? To życie na Polesiu tak wyglądało, jak opisał je Tadeusz Dołęga-Mostowicz, swojej powieści, w ekranizacjach kolejnych można to zobaczyć. To nie jest bajka. Ta różnica między Warszawą a Polesiem jest gigantyczna i to zadanie nie zostało zrealizowane w II Rzeczpospolitej, bo czasu nie było, ale zamiar był jak najbardziej. Jakiś mały nit, jakiś pol. zwięzłe teksty zapomniane, chwila uśmiech Bohaterem Gdyni i bohaterem Centralnego Okręgu Przemysłowego był minister Eugeniusz Kwiatkowski, chociaż niektórzy odnotowują, że pojawienie się tej postaci przy Centralnym Okręgu Przemysłowym to był wynik powrotu do polityki, ponieważ odsunął go od polityki marszałek Józef Piłsudski. Ale bohaterów miała również kultura. Razem z Niepodległą rodziła się grupa Skamander. Odchodziła od młodej Polski po to, by zagotwiczyć się w ówczesnej nowej zupełnie rzeczywistości. Już nie cierpiętnictwa, Zanim przejdziemy do mojego ulubionego tematu, jakim jest właśnie rozwój kultury w Drugiej Rzeczpospolitej, chcę jeszcze zwrócić uwagę na te mniej czy rzadziej poruszane czy dotykane aspekty rozwoju w Drugiej Rzeczpospolitej, kultura prawna. Ja wiem, że kojarzymy drugą Rzeczpospolitą z zamachem majowym, z łamaniem prawa, ale przecież wtedy, czyli w II Rzeczpospolitej, uchwalono jeden z najnowocześniejszych w Europie kodeksów karnych, zwany kodeksem Makarewicza, od przewodniczącego zespołu, który przygotował ten niezwykle nowoczesny kodeks na miejsce obowiązujących wcześniej kodeksów państw zaborczych, różnych kodeksów, czy kodeks handlowy, no też doskonały kodeks, którego część przepisów dotrwała, jeśli się nie mylę, nie jestem prawnikiem, proszę wybaczyć, jeśli się pomyliłem. Do 2003 roku. No, ten kodeks handlowy, znakomity kodeks przygotowali Tadeusz Dziurzyński i Maurycy Allerhand. I tak można wymieniać bardzo wiele dziedzin. Można zwrócić uwagę na przykład na lux luxtorpedę jako symbol efektywności tej modernizacji kolei. Te wagony produkowane w Polsce, w Fabloku, w Chrzanowie, były rzeczywiście jednymi z najnowocześniejszych w Europie. No i wystarczy przypomnieć, że pociąg Warszawa-Łódź jechał wtedy półtorej godziny, a pociąg z Warszawy do Poznania jechał trzy godziny, chyba dziesięć minut. No to nie są wyniki, powiedziałbym, gorsze chyba od obecnych standardów kolei i to też świadczy niewątpliwie o skoku modernizacyjnym, który się w II Rzeczpospolitej dokonywał. Skok cywilizacyjny to oczywiście także kultura i nauka. I tu znów zanim jeszcze ostatni przystanek przed kulturą, to rozwój tak. nauki. Mm -hmm. tak? To rozwój nauki w 1939 roku Rzeczpospolitej były 32 uczelnie wyższe. Punkt wyjścia był no, bez porównania uboższy, właściwie tylko odtworzony w czasie I wojny światowej Uniwersytet Warszawski, rzecz jasna Uniwersytet Jagieloński, Politechniki w Lwowie i w Warszawie i niewiele więcej. A KUL, Uniwersytet Poznański, Akademia Górniczo-Hutnicza i inne uczelnie powstają dopiero w II Rzeczpospolitej i one tworzą te kadrę nowoczesności w dobrym tego słowa znaczeniu w II Rzeczpospolitej. Bez niej nie byłoby także części odbiorców kultury, bez tych studentów, których wypuszczały owe uczelnie zbudowane w II Rzeczpospolitej. Niektóre z nich miały sukcesy na skalę światową. Przypomnę Lwowską Szkołę Matematyczną, która wydała najwybitniejszych matematyków świata tego czasu ze Stefanem Banachem na czele czy należącym do tego kręgu późniejszym współtwórcą bomby wodorowej amerykańskiej, autorem fizycznej strony równań, które przygotowały jej produkcję, profesor Ulam także z Lwowa. Można wyliczać tych nazwisk, oczywiście dużo więcej sygnalizuje tylko te sukcesy nauki, wyrażające się również w znakomitym ośrodku fizyki w Warszawie, w ośrodku matematycznym w Poznaniu, z którego wyjdą kryptolodzy zdolni odczytać jako pierwsi na świecie Enigmę niemiecką maszynę szyfrującą, a więc no, nauka rozwija się na bardzo wielu polach i to jest niewątpliwie wielki dorobek II Rzeczpospolitej. I dodam jeszcze, panie profesorze, unikatowy w tej części Europy Instytut Onkologiczny który powstał dzięki wsparciu Marii skłodowskiej Kiri, która przekazała nam Gram Radu. Ale wracając do tej nowoczesności i entuzjazmu niepodległościowego, ale w kulturze, u mandrytów, jak pan profesor powiedział, ulubiony pański temat. No, rzeczywiście najprzyjemniej jest przejść od korzeni do kwiatu. Ten rozkwit kultury, zarówno wysokiej, jaką reprezentowały tomiki, począwszy od i Iwaszkiewicza od karmazynowego poematu, Jana Lechonia, później Srebrnych i Czarnych. To są niedoścignione arcydzieła poezji, które podtrzymują, czy odnawiają najwyższy poziom polskiej literatury w dziedzinie poezji po okresie, no, no nie chcę powiedzieć upadku, ale na pewno osłabienia tego tętna w końcu XIX wieku. Nie było zbyt wielu następców Mickiewicza Słowackiego, czy Norwida. Nie chcę porównywać tych epok, największej epoki polskiej kultury, czyli romantyzmu i Drugiej Rzeczpospolitej, ale siła erupcji talentów, różnych młodych talentów w tym okresie jest rzeczywiście imponująca i budząca podziw. To nie tylko oczywiście Skamander i później wyrastające wokół tego środowiska Wiadomości literackie prowadzone znakomicie przez Mieczysława Grydzewskiego, pewnego rodzaju Biblia, można powiedzieć, liberalnej inteligencji polskiej w II Rzeczpospolitej. Ale życie intelektualne polega na tym, że jest dyskusja, jest spór, a więc powstaje ośrodek alternatywny, także na bardzo wysokim poziomie, prosto z mostu pod redakcją Piaseckiego, nie mylić z Bolesławem oczywiście, w którym pisywali autorzy bardziej nastawieni na inspirację narodową, Choćby Gałczyński tutaj może być wymieniony, wielu poetów mniej lub bardziej znanych, Kazimiera Iłakowiczówna, która jest jakby ponad tymi podziałami, niewątpliwie jest jednym z najwspanialszych kwiatów polskiej literatury ówczesnej, są inne wspaniałe autorki, to także warto zwrócić uwagę, że to jest również dorobek II Rzeczpospolitej, emancypacja kobiet i ich coraz pełniejszy udział w życiu i politycznym, i kulturalnym kraju, i naukowym także. Przypomnijmy, że Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie już w listopadzie 1918 roku, który wprowadził pełne prawa wyborcze dla wszystkich pełnoletnich kobiet. O takie prawa mieszkanki Wielkiej Brytanii będą jeszcze 10 lat walczyły. We Francji kobiety otrzymają je w 1944 roku, a w niektórych kantonach Szwajcarii właściwie do XXI wieku jeszcze tylko mężczyźni mogli głosować. To pokazuje skalę śmiałości tego wychodzenia z pewnej zbyt wąsko rozumianej tradycji w tym, co dokonywała Rzeczpospolita swoim prawodawstwem i także praktycznymi działaniami kobiet, które miały tak wielki udział w walce o niepodległość. To był powód, dla którego Józef Piłsudski zdecydował się podpisać ten dekret nadający kobietom prawa głosu, bo wiedział, Mówili mu to doradcy, że kobiety pewnie w większości będą głosowały nie na PPS, tylko raczej na narodowców, tak jak księża podpowiedzą, a więc z politycznego, wąsko rozumianego interesu czy punktu widzenia nadanie praw kobietom nie było roztropną decyzją Piłsudskiego, a jednak z powodów zasadniczych właśnie uznania roli kobiet w walce o Polskę ich roli w budowaniu nowej Polski, odnowionej Polski, Piłsudski na ten akt się od razu decyduje. I Polki tę Polskę budują. Już wymieniłem Kazimierę Łakowiczówną w kulturze trochę zapomnianą, a moim zdaniem no jedną z największych Poetek, czy jednego z najwybitniejszych twórców, przepraszam, że przejdę na taką kategorię w całej historii polskiej poezji. Wartą wciąż przypominania obok bardziej znanych Lechonia, Tuwima, Wierzyńskiego. No ale są także autorki wspaniałe prozy. Maria Dąbrowska ze swoimi nocami i dniami. Jest y, oczywiście Zofia Naukowska z romansem Teresy Henert czy Granicą. Obok rzecz jasna pisarzy, mężczyzn tak wybitnych jak wciąż tworzący Stefan Żeromski. Uciekła mi przepióreczka, to oczywiście dramat, czy Przedwiośnie czy Wiatr od morza, można wymienić wciąż jeszcze tworzącego naszego noblistę z 1924 roku Władysława Stanisława Reymonta, teraz na szczęście przypomnianego ekranizacją chłopów. Można wymieniać kolejnych autorów, nie ma czasu, by taki spis, taką książkę telefoniczną twórców dzieł i arcydzieł kultury tutaj sporządzić. Wymienię wobec tego już tylko trzy nazwiska. Bruno Schulz, Witold Gombrowicz i Bolesław Leśmian. To przecież nazwiska, z których słusznie dumna jest kultura polska. W XXI wieku nadal, niezależnie właśnie od różnic, które dzieliły ich spojrzenia na Polskę, ze spojrzeniami tymi z prosto z mostu, czy nawet tymi z wiadomości literackich, to właśnie w tej różnorodności tkwiło olbrzymie bogactwo i siła tej kultury. No i wreszcie Witkacy. O Witkacym także nie wolno zapomnieć. Cały duży nurt kultury światowej nazywany teatrem absurdu w uproszczeniu. Nie można być wyobrażonym. A więc mnóstwo jest takich bardzo ważnych postaci, punktów odniesienia, które stworzyły nowy kanon polskiej tożsamości kulturowej. Odnowiły ten kanon, dodały do Mickiewicza, Krasińskiego, do Kochanowskiego, do Chopina nowe nazwiska, bo oczywiście spoza literatury to najważniejszym nazwiskiem w II Rzeczpospolitej jest Karol Szymanowski. Tworzy pierwsze utwory także w kręgu jego uczniów Witold Plutosławski. Trwa rozwój polskich sztuk plastycznych, tych form bardzo nowoczesnych sztuki użytkowej, które tworzą jakby osobną szkołę bardzo efektowną II Rzeczpospolitej. To wszystko są zjawiska pokazujące... Siłę tej eksplozji kulturalnej, którą daje wolność, którą daje niepodległość. Siłę, z której czerpali Polacy, kiedy tę niepodległość Polska straciła w 1939 i ponownie w 1945 roku. Bez tego dorobku nie bylibyśmy Polakami, tak sądzę. Się w rozpaczy, że jest okrutna i zwa... Goodbye. W temacie dzisiejszej opowieści jest jeszcze jedno nazwisko, panie profesorze. Być może nasi słuchacze, słuchacze radiowej jedynki zdziwią się. Otóż Maria Pietruszyńska, przepraszam, powinnam powiedzieć Ordonka, a właściwie Hanka Ordonówna to jej pseudonim estradowy od Reduty Ordona. I ten pseudonim podobno wymyślił Karol Hanusz. Sławę przyniosły jej utwory do tekstów m.in. Juliana Tuwima, ale taki największy hit to właśnie Miłość Ci Wszystko Wybaczy z 1931 roku. Myślę, że również małżeństwo z hrabią Michałem Tyszkiewiczem. Od Kopciuszka do damy taka historia, o której marzyły kobiety, o których pan dużo mówił, drugiej Rzeczpospolitej? No niewątpliwie można powiedzieć o Hance Ordonównej jako nie lubię tego określenia, ale ono tutaj pasuje. I konie polskiej kultury masowej, w najlepszym tego słowa znaczeniu, drugiej Rzeczpospolitej, i konie polskiej kultury masowej w ogóle, tego, co w niej najlepsze. Bo sam ze wzruszeniem od dzieciństwa słucham piosenek Ordonki, lubię w ogóle oglądać filmy, bo to jest osobna jakby gałąź, o której nie mówiliśmy, powstały w II Rzeczpospolitej przemysł filmowy, czasem krytykowany za pewną tandetność, skłonność do uproszczeń, do taniej zabawy, ale przecież tworzący także arcydzieła humoru, arcydzieła rozrywki i arcydzieła poważniejsze. To właśnie dzięki filmowi, jako główna bohaterka filmu Szpieg w masce. Przecież Ordonka przebija się do świadomości masowej. Znów wróćmy do materii. Powstała olbrzymia sieć kin, która sprawiła, że na przykład w latach 30. to już były dziesiątki milionów biletów sprzedanych. Po kryzysie, który ograniczył liczbę widzów w teatrach i w kinach, to już druga połowa lat 30. to już jest prawdziwa eksplozja. Kina jako sztuki masowej, polskiej sztuki masowej i te wspaniałe piękne piosenki, które docierają teraz już do milionów wychodzą z dorobku doskonałego w najlepszym guście, jaki tworzyły kabarety głównie warszawskie i lwowskie. Teraz już Kraków odgrywał trochę mniejszą rolę niż przed I wojną światową, ale to właśnie Warszawa i Lwów nadają ton tej kulturze kabaretowej, masowej, kwiprokwo, oko. To jest wiele innych gwiazd, nie tylko Ordonka. Gwiazd, które pozwalają identyfikować się z Polską, no nie tylko przez może czasem dla niektórych trudno dostępne wiersze Iwaszkiewicza czy Leśmiana, ale przez właśnie te cudowne piosenki z muzyką petersburskiego, ze słowami Tuwima czy Hemara. To jest także Polska, która została w sercach wyobraźni, w umysłach następnych pokoleń.